zliczeniu żaden problem. Wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. BMW. Radość zjazdy. Żegnamy reklamy. Jest 18.00 program Trzeci Polskiego Radia. 13 kwietnia. Michał Matuskłaniak się. Serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Zatrzymanie po wczorajszym karambolu 4 Ełd w podwarszawskich Łomiankach. Będzie postępowanie karne wobec osób doradzających prezydentowi w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Poważne problemy na niemieckim niebie przez dwudniowy strajk pilotów Lufthansa. Dwie osoby zatrzymane w związku z tragicznym wypadkiem w Łomiankach pod Warszawą. Na trasie S7 w stronę Gdańska zdarzyły się wczoraj cztery samochody osobowe. Zginęła kobieta i nastoletni chłopiec. Auto, w którym byli zatrzymani mężczyźni, miało odjechać z miejsca wypadku.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 Mówi Paweł Chmura ze stołecznej policji. Dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny polecił wszczęcie postępowania wobec przedstawicieli kancelarii prezydenta, którzy doradzali Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowania od nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent zaprosił do złożenia przysięgi dwoje z sześciorga sędziów. Minister Waldemar Żurek przekazał, że większość ekspertów zaakceptowała formę, w której pozostali sędziowie złożyli ślubowanie w Sejmie.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 Od dwóch godzin amerykańska marynarka wojenna blokuje cały ruch morski z irańskich portów. Teheran oskarża Amerykanów o piractwo. Ten ruch Waszyngtonu może oznaczać próbę wymuszenia kolejnych rozmów, mówi były ambasador w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Jakub Sławek. To jest element przygotowujący dalsze negocjacje. Myślę, że do następnej rundy negocjacji jeszcze przed upływem tych dwóch tygodni może dojść. W weekend w Islamabadzie pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów pokojowych zakończyła się bez porozumienia. Setki uziemionych samolotów, przede wszystkim w Niemczech, strajkują piloci Lufthansa, którzy żądają lepszych warunków pracy. Protestować będą do jutra do północy. Niemieckie linie lotnicze znalazły zastępstwa tylko dla niewielkiej części połączeń. Niespełna co trzeci lot wewnątrz Niemiec i około połowy tych obsługiwanych przez Lufthansa na dłuższych trasach. Tyle udało się dziś zorganizować głównej linii pasażerskiej niemieckiego koncernu. Związek Zawodowy Cockpit zapowiedział strajk w sobotę wieczorem, co nie dało dużo czasu menadżerom firmy na znalezienie zastępstw dla pilotów i dodatkowych samolotów w innych spółkach koncernu lub u innych przewoźników grupy Star Alliance. Protest zaczął się o północy i potrwa do godziny 24 we wtorek. Dwa dni strajkują nie tylko piloci głównej linii, ale także Lufthansa Cargo i Lufthansa City Line. W związkowcy z Eurowings tylko w poniedziałek. Strajk dotyka ponad 100 tysięcy pasażerów. Piloci walczą o lepszy układ zbiorowy pracy i poprawę zakładowych planów emerytalnych. Różne grupy zawodowe Lufthansa nie wykluczają kolejnych protestów w najbliższych tygodniach. Adam Gruczewski i Polskie Radio. Zaskakujące i oburzające, tak? Do wpisów Donalda Trumpa krytycznych wobec papieża Leona XIV i do grafiki przedstawiającej prezydenta USA jako Jezusa uzdrawiającego chorych odniósł się Edward Augustin z Tygodnika Powszechnego. Publicysta podkreśla, że krytykowanie papieża, który nie poparł działań militarnych Donalda Trumpa wpisuje się w jego sposób komunikowania z Amerykanami. Donald Trump już nieraz pokazał, jaki ma styl komunikowania się ze społeczeństwem. No właśnie przez memy. Dosadne wypowiedzi, dosadne słowa, czasem nawet bulgaryzmy. Więc to się wpisuje w tę jego stylistykę. Nas to może szokować, ale myślę, że dużej części Amerykanów y, nawet to chyba y, nie, nie szokuje, bo są przyzwyczajeni do wykorzystywania na przykład religii do, do tego typu celów politycznych. Papież powiedział, że nie zamierza wdawać się w dyskusję z Donaldem Trumpem, bo nie jest politykiem. Leon XIV zapowiedział, że dalej będzie sprzeciwiać się wojnie. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza na południowym zachodzie poza tym dobra, a na południowym wschodzie bardzo dobra. Ponad 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Duże zagrożenie pożarowe w lasach, w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i części wielkopolskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl 18.05 w Trójce Sport, Dariusz Urbanowicz. I to ostatni sport w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od korespondencji zza oceanu, gdzie zakończyła się faza zasadnicza sezonu NBA. Nix już wcześniej na koniec zasadniczej części rozgrywek zapewnili sobie trzecie miejsce w tabeli konferencji wschodniej. Jeremy Sohan w przegranym meczu z Charlotte do 12 zdobytych punktów dołożył jeszcze 6 zbiurek i 5 asyst. Danowi Oczekow zakończony właśnie zasadniczy sezon był najlepszym od 13 lat. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę zwycięstw, w sumie mieli ich 53. Sohan, jak widzimy, Sohan, it's the w pierwszej rundzie playoffs New York Knicks zmierzył się z Atlantą Hawks. Pierwszy mecz tych zespołów odbędzie się w najbliższą sobotę. Rywalizacja w playoffach toczy się do czterech wygranych. Konferencję wschodnią wygra drużyna Detroit Pistons. Zachodnią obrońcy tytułu Oklahoma City Thunder. W nocy z wtorku na środę rozpocznie się pierwsza faza turnieju play-in, w którym zespoły z miejsc od 7 do 10 rywalizują o dwie ostatnie przepustki do drugiej części rozgrywek. Na wschodzie najpierw zagrają Charlotte Hornets z Miami Heat. Na zachodzie Phoenix Suns Sportland Portland Blazers. Dla sportu polskiego Radia Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Jeremi Sochan walczy o miejsce w składzie Nixów i póki co łatwego zadania wcale nie ma. Czekamy na pierwszy gwizdek w Gliwicach, gdzie Piast zagra z Pogonią Szczecin w ramach ostatniego meczu 28. kolejki PKOBP BP Ekstraklasy. To o godzinie 19. .00. Liderem po 28. kolejkach Lech Poznań, ale po wczorajszym remisie z GKS-em Katowice przewaga nad drugim w tabeli Zagłębiem Lubin skurczyła się do dwóch punktów i nad trzecią Jagiellonią Białystok już ma trzy punkty zapasu. Całkowicie ciekawie zapowiada się nie tylko walka o tytuł, ale i o utrzymanie dołuje Brugbe Termalika Nieciecza z 25 punktami nad nią widzę w 33 punkty po 34 z kolei mają drużyny z miejsc 13-16, więc legia, Radomiak, Arka i pogoń. O 20 w hali stołecznego torwaru rozpocznie się pierwsze starcie półfinałowe ekstra klasy siatkarzy PGE Projekt Warszawa podejmie lubelski Luk, którego drugi trener Maciej Kołodziejczyk liczy na zwycięstwo. Zespół z Warszawy jest to zespół bardzo dobrze broniący i czasem myślę, że troszkę nas to frustrowało, że gdzieś nas dotykali w bloku, potem bronili i chcieliśmy za szybko rozstrzygać pewne sytuacje, czego konsekwencją były pojawiające się błędy lub te ataki były blokowane i tutaj musimy zagrać troszkę mądrzejszą siatkówkę. Już jakby jesteśmy po rozmowie z zespołem, powiedzieliśmy czego oczekujemy, w co musimy poprawić. Myślę, że wygląda to aktualnie nieźle, aby przenieść to na mecz i wtedy grając dobre spotkanie na pewno jesteśmy w stanie u co nasze. Raport z meczu w sporcie chwilę po 21. W nocy popada i będzie maksymalnie około 9 stopni Celsjusza, ale to tylko na zachodzie, około 4 w centrum, a na wschodzie 0 w tym najchłodniejszym momencie nocy. Jutro przeważnie od 12 do 16, ale będzie też chłodniej, na przykład na Półwyspie, Hel na Półwyspie Helskim, tam tylko 8 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia, ale na południu około 17 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18. Ze mną Michał Jętkowiak, Michał Jakubik, Paweł Turski. Jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę, a z nami teraz Amy Winehouse. 12 minut po godzinie 18.00, tu program trzeci polskiego radia. Marie-Louise Eta. To nazwisko warte zapamiętania. Pierwszy raz w historii Bundesligi kobieta będzie główną trenerką pierwszej ligowego zespołu. I to nie tylko rekord Bundesligi, ale także sytuacja, która zdarzyła się właściwie po raz pierwszy wśród tych pięciu najlepszych europejskich lig. Łączymy się teraz z Martyną Masztalesz, która te historię zna bardzo dobrze. Dzień dobry. Halo, halo, tu Berlin. Marie-Louise ta ma niełatwe zadanie. Po serii kiepskich spotkań jej drużyna Unionu Berlin jest zagrożona spadkiem do niższej ligi. Znajduje się w takim miejscu, że ten spadek jest tam gdzieś na horyzoncie jako takie negatywne, grożące zdarzenie. Przejmuje tę rolę głównej trenerki jednak na dosyć krótko, bo ma kierować drużyną kobiecą tylko przez parę miesięcy, prawda? a nawet męską tym razem. <śmiech> Ale tak, przez kilka tak, tak, Kobiecą drużyną ma dopiero w lipcu kierować. To są jakieś takie plotki, których gdzieś tam huczy teraz w związku z tym, że Marie Luiza ta właśnie została tą pierwszą kobiecą trenerką męskiej drużyny w no, pięciu najlepszych ligach europejskich. To pierwszy taki sukces w historii można by powiedzieć. Ale powiedz coś więcej, bo tam z nią związane jest pewne napięcie, które teraz właściwie na jej barkach spoczywa przez te parę miesięcy. Tak, wydaje mi się, że no w sumie najpierw warto się przyjrzeć postaci Marii Louisetta, bo ona się tutaj nie znalazła symbolicznie, tylko przez wyniki sportowe. Klub musi zresztą jej bardzo teraz bronić, bo okazało się, że po tym jak Union Berlin ogłosił powołanie Marii Luiseta na funkcję tymczasowej trenerki zespołu do końca sezonu, no to oczywiście w sieci zawrzało i pojawiło się mnóstwo seksistowskich komentarzy, że jak to baba trenuje pierwszą drużynę, więc Union Berlin Musił moc, musiał mocno teraz stanąć po jej stronie. No i nie zrobił z tego wielkiej ofensywnej kampanii i e, podkreśla, że to jest decyzja czysto sportowa. No i klub teraz musi i, i robi to broni jej kompetencji doświadczenia, no bo ona ma naprawdę niebyle jakie doświadczenie. E, a mianowicie, no już była przez dłuższy czas asystentką pierwszego trenera Unionu Berlin. Trenowała też zespół U19, męski e, Unionu Berlin, więc można powiedzieć, że i tak do tej pory doszła chyba najwyżej z trenerek w Europie, a można powiedzieć, że i na pewno jest jedną z takich osób, które najwięcej osiągnęły jako kobieta w piłce nożnej na świecie. No tak i wydaje mi się, że to, o czym mówisz, to takie niepotrzebne obciążenie i taka presja, to jest dosyć naturalne w tak konserwatywnym jednak sporcie, jakim wciąż jest męska piłka nożna. No bo umówmy się, jeżeli Marie Louise Eta ogarnie to i udaje się utrzymać Union Berlin, będzie miała dobre wyniki, no to może to otworzyć drzwi do męskiego futbolu Innym kobietom, natomiast jeżeli jej się nie uda, no to cóż, pozostaje zadać takie pytanie w Eter, czy to będzie na wszystkie baby, czy tylko y, y, y, będzie to jednak to konkretne niepowodzenie. No właśnie, te komentarze y, też w polskiej sieci nie są zbyt przychylne, przychylne, smutne raczej, można by tak powiedzieć, ale to jest też reakcja samych fanów Unionu Berlin, taka właśnie podważająca trochę kompetencje Marii Louise ze względu na jej płeć po prostu? Wydaje mi się, że te komentarze szeroko płyną z każdej strony. Myślę, że na pewno jest część fanów Unionu Berlin, którzy nie będą do końca zadowoleni z tej decyzji. Ehm, oczywiście, o ile Marie-Louise Eta nie zamknie im ust e, dobrymi wynikami. A myślę, że nie będzie specjalnie e, trudno e, trochę lepsze wyniki niż e, Steffen Baumgarten osiągnąć. Steffen Baumgarten tylko dwa razy wygrał e, w ostatnich 14 meczach. E, mam na myśli Union pod jego batutą. Więc e, co by nie było, to coś trzeba było w tym Unionie zmienić i fani o tym dobrze wiedzą. Natomiast no chyba musimy się zgodzić, że środowisko piłkarskie, piłki nożnej na świecie to jest takie bardzo zatwardziałe środowisko, które tych kobiet za bardzo do siebie wpuszczać nie chce. No wystarczy przypomnieć te e, głupie żarty o tym, że baba to na pewno nie wie co to jest spalony. I myślę, że te żarty e, pod e, komentarzami właśnie pod e, tymi artykułami o powołaniu Marii Luisety na pewno się pojawiają. No ale ja myślę, że Marii Luiseta akurat wie co to jest spalony i myślę, że zna przepisy piłkarskie Dużo lepiej niż większość tych samozwańczych specjalistów. No i też biorąc pod uwagę to, że już zdarzało jej się zastępować y, głównego trenera, kiedy on nie mógł akurat stanąć przy linii bocznej boiska, to wie jak sobie poradzić y, z no, grupą mężczyzn w szatni, którzy są bardzo zdeterminowani, żeby wygrać i na dużych emocjach grają podczas po prostu meczu. Tak i to e, wydarzyło się w 2024 też jako pierwszy taki przypadek w historii topowej ligi. Wtedy Mari Luiseta zastąpiła głównego trenera Nenanda Bielicza, który był zawieszony. Była wtedy formalnie jego asystentką i przejęła zespół nie jako head coach na stałe, no ale właśnie poprowadziła w jego zastępstwie drużynę. No i wydaje mi się, że to już jest jakieś przetarcie w tym topowym futbolu. To był pierwszy taki przypadek już na pewno w historii Bundesligi. No, jeden z pierwszych na świecie. No a teraz, no właśnie, pierwsza w historii główna trenerka drużyny męskiej Bundesligi i teraz też jest, jest jeszcze taka ciekawostka, że ja się zastanawiam, czy jeżeli ona sobie poradzi, to Union Berlin będzie chciał ją na stałe zostawić na tej pozycji. No i jeżeli utrzyma Union w Bundeslidze, co jest teraz priorytetem numer jeden po tej serii złych wyników, jeśli poprawi wyniki stabilizację zespołu, no i tak jak wspomniałeś o szatni, jeśli dobrze wejdzie w szatnie, a to jest bardzo ważne przy takiej już niezależnie od płci, e, trener nowy zawsze musi się borykać z tym, że e, część drużyny pewnie go poprze, część drużyny będzie się e, z tym wyborem nie zgadzać. No jeżeli uda jej się przekonać e, panów z Unionu, e, że jest odpowiednią osobą na odpowiedniej pozycji, to przy ich wsparciu może może się okazać, że zostanie pierwszą nominalną trenerką pierwszego zespołu. Martyna masz talerz Prosto z Berlina. Dziękujemy. Dziękuję. A ja Państwu jeszcze to nazwisko przypomnę, warte zapamiętania. Marie-Louise Eta. 22 minuty po godzinie 18. Ja przypominam naszej zagadce z pytaniem, co to za zwierzę. Dzwonią państwo do nas pod dwie dwójki, siedem trójek z różnymi odpowiedziami. Czy to jest galago? Jakie małpki? podobnych do loli? No niestety nie, ale uwaga, podaję już rozwiązanie tej naszej dzisiejszej zagadki. Sporo było różnych odpowiedzi, niestety nikt nie zgadł, a rozwiązaniem tej zagadki jest... Suseł. O susłach pomówimy po godzinie 18.30. To bardzo ciekawe zwierzątka, właśnie obudziły się po zimie. Więcej o nich po 18.30, ale teraz zajmiemy się centralnym portem komunikacyjnym, który został ogłoszony portem Polska, to na pewno Państwo pamiętają. Chociaż nazwa w obiegu jest już od połowy grudnia, to nadal nie jest zarejestrowana w urzędzie patentowym. To oznacza, że port Polska wciąż jest mimo deklaracji głośnego zapowiadania zmian cepekiem. O szczegółach Paweł Turski. Obecnie znak towarowy Port Polska nie jest zarejestrowany. O uzyskanie praw do niego walczyły początkowo trzy podmioty. Centralny port komunikacyjny prowadzący działalność hotelarską przedsiębiorca z Katowic oraz pan Dariusz Goliński z Warszawy. Pan Dariusz, chcąc zarejestrować znak, kierował się tym, aby uchronić państwową spółkę przed tak zwanymi patentowymi trolami, które zastrzegają nazwy, by zarobić. Znak Port Polska chciał oddać za darmo. Gdy zauważył, że Cepek pierwszy złożył wniosek, wycofał swój, bo co do zasady w prawie patentowym obowiązuje zasada... Kto pierwszy, ten lepszy. Tłumaczy rzeczniczka patentowa Anna Kawalec. Obecnie o nazwę Port Polska biją się dwa podmioty i ten z Katowic, choć złożył wniosek dzień później niż cepek jest o krok bliżej od rejestracji. Czartek ma zgłoszone trzy znaki. Wszystkie są badane przez urząd. Ten Silesia ma status, że jest w okresie sprzeciwowym. Nie martwi to prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego doktora Filipa Czernickiego. Nie ma obaw, ponieważ myśmy byli pierwsi. I słusznie, bo to, że proces rejestracji wniosku śląskiego przedsiębiorcy postępuje szybciej, nic nie znaczy. On jest drugi dalej, bo decyduje data zgłoszenia. Czyli nawet jeżeli te znaki cpk zostaną zarejestrowane rok później niż znaki tego przedsiębiorcy z Katowic, to o ile mają wcześniejszą datę zgłoszenia, a z tego co tu widzę to mają o jeden dzień, to wciąż są pierwsi. Tak więc mimo trudności nazwa Port Polska prędzej czy później będzie należała do Centralnego Portu Komunikacyjnego. I tu się zatrzymajmy. Spółka odpowiedzialna za Port Polska nadal nazywać się będzie Centralny Port Komunikacyjny. Mówi mi Maciej Rasek, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Spółka CPK jest nazwą, która została wpisana do ustawy i na razie nie mamy w planach zmiany ustawy o CPK. To, że dzisiaj ustawy nie będziemy zmieniać, wydaje się być oczywiste. Tak naprawdę nic to nie zmienia, jeśli chodzi o proces samej inwestycji. Nie jest to też Nietypowe, bo proszę pamiętać, że w sytuacji, w których inaczej nazywa się spółka, inaczej się nazywa produkt, jest wiele znanych na rynku. Żeby daleko nie szukać, to jest chociażby firma Meta, która ma produkt pod tytułem Facebook. Na razie nie planujemy zmieniać w tym zakresie ustawy, bo nie ma takiej potrzeby, że otwierać jakieś niepotrzebne dyskusje. Potrzebne, potrzebne i już nawet otwarte, bo przecież... CPK znaczy dokładnie to. Cały PiS kradnie. Paweł Turski o CPK, czy właściwie porcie Polska, albo jak mu tam. Diedójki, siedem trójek. W sprawie każdej mogą państwo dzwonić. don't talk you just ball and play. <laughs> Autopromocja. Dziś w klubie trójki, audiodokumencie o 21. Przenoszę państwa do Peru. Beata Szady w swoim reportażu snuje opowieść o służących niewolnictwie i kolonializmie. Nazywali cię służącą? Dawniej tak, służąca, pracownica. Dziś już tak nie mówią, dziś zwracają się do Ciebie po imieniu. Po tym przeciekawym reportażu rozmowa z doktorem Radosławem Powęską, latynoamerykanistą, a polską perspektywę zatoczymy z autorką książki służące, Joanną Kuciel, Frydryszak. Zapraszam najmocniej, Anna Dudzińska. Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21. Autopromocja.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 Żegnamy reklamy. Jest 18.32. Skrót serwisu trójki Krzysztof Zyblewski. A Węgry nie będą schronieniem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową, zapowiedział przyszły premier Peter Modior. Lider opozycyjnej partii TISA, która wygrała niedzielne wybory parlamentarne, wezwał Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego do wyjazdu z Węgier, powrotu do Polski i wyjaśnienia stawianych im zarzutów. Polska prokuratura zarzucała politykom PiSu defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości. 20 kwietnia po raz pierwszy obchodzony będzie Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Został ustanowiony w podpisanym w ubiegłym roku w Nancy traktacie o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Warszawą a Paryżem. Za tydzień w Gdańsku ma się odbyć międzyrządowy szczyt, któremu przewodniczyć mają premier Donald Tusk i prezydent Emmanuel Macron. Britney Spears trafiła do ośrodka leczenia uzależnień miesiąc po zatrzymaniu, kiedy prowadziła pod wpływem alkoholu i narkotyków. Artystka dobrowolnie zgłosiła się na terapię, poinformował jej przedstawiciel. Piosenkarka została zatrzymana przez policję w Kalifornii 4 marca. Według służb jechała niebezpiecznie i z dużą prędkością. Rozpoczęcie terapii następuje na trzy tygodnie przed planowaną rozprawą sądową. Pełny serwis trójki o 19. Jutro zachmurzenie umiarkowanej i duże, w zachodniej Polsce opady deszczu, w Tatrach deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna przeważnie od 12 do 16, ale będzie chłodniej na Pomorzu Zachodnim na przykład, tam 11 stopni, na Półwyspie Helskim 8, cieplej za to na południu, tam nawet 17 stopni Celsjusza. Państwo dzwonią w sprawie, o której mówiliśmy, o tym, że Marie-Louise Eta będzie pierwszą kobietą w historii Bundesligi, która została główną trenerką pierwszoligowego zespołu. To nie tylko rekord Bundesligi, bo taka sytuacja jeszcze nie zdarzyła się w pięciu najlepszych europejskich ligach. Chciałem stanąć przysłowiowym murem za panią trenerką drużyny z Berlina. Bo my to mamy taki zwyczaj, żeby tak ludzi obgadywać przez pryzmat płci, zamiast przez pryzmat kompetencji na nich popatrzeć. W sprawie każdej dwie dwójki, siedem trójek, a za chwilę w programie trzecim rozmowa o susłach, które są wyjątkowo ciekawymi stworzeniami właśnie się budzą. Motorcycle Emptiness, Manic Street Preachers w Trójce, 21 minut do godziny 19. Na stronie Animalia Bio znalazłem taki opis. Oczy duże, ciemne, o żółtawej źrenicy, przedniechwytne łapy wyposażone w cztery palce, mają płaskie, długie i mocne pazury. Łapy tylne mają po pięć palców. No i państwo zgadywali. Stawiałbym na kreta. Tak mi się skojarzyło, że te ostre pazurki w przodu, ten ma ostre i takie duże tak ma podobne do myszki, kopie nory, korytarze i podgryza gałęzie i korzenie, zornica. Przypomina mi obecnego pana premiera. To jest myszka. Wydaje mi się, że to jest palczak. To jest taka małpiatka z wielkachnymi oczami. E, czy to był lemur? Czy to jest krogulec zwyczajny, czy nie? Ja myślę, że to jest węgierski świstak, co sobie siedzi i zawija w spreberka. Tak, węgierski świstak. No ile węgierskim silistakiem jest suseł, to wszystko się zgadza. Przeczytałem jeszcze, że w zależności od pory roku masa ciała dorosłego susła może wynosić od 170 g do 450 gramów. Niezła rozpiętość, ale wszystko związane jest podobno z tym, jak one przygotowują się do długiej hibernacji, a potrafią spać nawet 8 miesięcy w roku. O susłach porozmawiamy jeszcze zaraz po Jesse Ware. what I know Step into my secret garden It's not impossible To bloom and grow Cause everyone deserves their flowers I'll only do it if I wanna Got you hot under the collar like burning with my aura The ledge is just around the corner I, I could get used to this I could get used to this. w trójce. 16 minut do godziny 19. Susły dzisiaj na tapecie w audycji popołudniowej. Łączymy się z zaangażowanym w ich ochronę doktorem Andrzejem Kepelem. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami zima. Długa, tak jak przed laty. Chłodna jak dawniej. To dla susłów dobra rzecz. Taka zima tradycyjna, bym powiedział. Raczej tak. W przypadku tych najbardziej zagrożonych ssaków polskiej fauny, którym wcale nie są żubry czy rysie, tylko właśnie susły perełkowane, susły morengowane i chomiki europejskie, to mroźna zima jest czymś normalnym. A w przypadku chomików, które gromadzą na zimę, zapasy pożywienia, to jest zdecydowanie lepsze niż jak mamy zimę ciepłą, wilgotną, bo wówczas te zapasy im gniją. I często po prostu nie starczy ich do wiosny. W przypadku one hibernują przez całą zimę głęboko pod ziemią, tam gdzie temperatura jest stała, około 6 stopni Celsjusza, nie, nie gromadzą żadnych zapasów pokarmu, w związku z tym też nie mają nic gnić, w związku z tym czy jest plus 6, czy minus 6, czy minus 16, dla nich nie ma to większego znaczenia. Rozumiem, że, jest podstawowa różnica, jest rozumiem że podstawowa różnica między susłem a chomikiem to jest taka, że suseł się przed zimą obiada, a chomik gromadzi wszystko w jakiejś jamie w ziemi. Mniej więcej tak. Oczywiście też się obiada, ale tak y, jeszcze dodatkowo gromadzi y, zapasy pokarmu, żeby sobie podwiarać, gdy się obudzi. Gdzie te susły można w Polsce znaleźć? W Polsce mamy dwa gatunki susów, jak wspomniałem, czyli susły perełkowane. Jest ich prawdopodobnie niespełna 500 i żyją na Lubelszczyźnie, na kilku stanowiskach. Jest to jedyne miejsce w całej Unii Europejskiej, gdzie te susły występują, gdzie ten gatunek żyje, a susły morengowane... Wymarły w Polsce pod koniec lat 70. Wcześniej występowały mniej więcej no, na całym Śląsku szeroko rozumianym, czyli od granic Małopolski po dolny Śląski i ewentualnie południowe części ziemi lubuskiej. W tej chwili występują od ponad 20 lat Polskie Towarzystwo Ochrony przyrody Salamandra prowadzi program przywracania tego gatunku we współpracy z na przykład ogrodami zoologicznymi i dwa stanowiska na Dolnym Śląsku udało się odtworzyć i jedno stanowisko na Śląsku Opolskim. Jak takie, stanowisko, jeszcze... stan... Jak takie stanowisko tak? susłów wygląda? Bo pan używa y, tego właśnie słowa stanowisko. Zastanawiam mhm. się, co to znaczy stanowisko w świecie susłów. Już. I jeszcze zapomniałem powiedzieć, nie dokończyłem, że w Poznaniu akurat w Ogrodzie Zoologicznym to jest jedyne miejsce w Europie, gdzie jest duża kolonia też susów w wolierach, hodowlana która służy do tego programu reintrodukcji i trochę też na wolności na terenie ogrodu występuje. W związku z tym Poznaniacy mają też okazję zobaczyć je na terenie miasta. Kolonia susów, czyli grupa pojedynczych zwierząt, ale grupujących się na pewnym obszarze, występuje przede wszystkim na suchych, ubogich, dobrze nasłonecznionych obszarach trawiastych. Kiedyś to były stepy, łąki, później lotniska, są takie stanowiska na polach golfowych, czyli tam, gdzie mamy krótką trawę, przystrzyżoną, albo po prostu tak ubogą tą murawę, że tam ta, ta trawa niezbyt wysoko rośnie i no i sporo różnych roślinek, ale również owadów, jakieś jaszczurki, bo susły jakkolwiek są roślinożerne, nie, nie pogardzą też e, troszeczkę e, to niewielką ilością białka, e, którą by mogły e, uzupełnić e, swoją dietę. Tak Polują więc. Krótka, ta, ta, tak, sobie, jak sobie pasikonika e, złapią, to z chęcią go e, schrupią. E, dlatego praktycznie e, w przypadku susów nie można mówić o jakichkolwiek szkodach, bo one, owszem, podjadają trawkę, ale y, ponieważ podjadają również pasikoniki, które podjadają trawkę, to w sumie y, równoważą y, te, y, y, jeżeli chodzi o tą ilość, po prostu tyle, y, co dzięki y, ich, y, ich polowaniom y, będzie mniej zja y, owadnych y, zjadaczy trawy, no to tyle one sobie podjedzą. Zresztą ich liczebności no, nigdy nie są aż tak duże, żeby to naprawdę powodowało jakieś... Y, istotne e, ubytki masy zielonej. To dlaczego tych osób e, jest tak mało w Polsce? Po prostu je kiedyś zwalczano. E, dopiero, zaczęto je, objęto je ochroną w Polsce, d, na przykład są oręgowane, e, dopiero gdy już ich w ogóle nie było. A wcześniej wypłacano wręcz e, wynagrodzenia, e, nagrody za ich zwalczanie, bo, bo to gryzonie. E, dobrego powodu nie było, w, w południowej Europie na nie, bywa, że na susły polowano ze względu na ich futerka, zwłaszcza susły perełkowane, no to są takie ładne futerka, albo ręgowane też mają dosyć i, ciekawe. Były niektóre mniejszości narodowe, które susłami się również żywiły, wierząc, że te ich mięso jest szczególnie czyste, ponieważ one się żywią wyłącznie poranną rosą. Ale głównymi powodami tak naprawdę Prawde i wymarcia, oprócz tego zwalczania, to były yy, był zanikich siedlisk. One żyją, tak jak powiedziałem, na ubogich. Yy, obszarach trawiastych. Takich miejsc Czyli brakuje w Polsce? Plon, yy, dokładnie, coraz mniej ich jest, bo yy, plon tam jest niewielki, no to yy, albo to zabudować, yy, albo przekształcić w yy, jakieś intensywne uprawy kukurydzy. Yy, no, yy, susły yy, yy, w tych miejscach yy, takich miejscach nie są w stanie przetrwać, a jednocześnie mamy już tak poszatkowany krajobraz, że te susły nie są w stanie się przemieścić. One nie przejdą przez obszary zalesione, przez obszary zabudowane, yy, nie przepłyną rzeki. W związku z tym, w momencie, gdy ich stanowisko zostało zniszczone, to y, kolejna y, y, ich populacja y, ginęła. Y, I w tej chwili w przypadku odtwarzania, no, to też y, konieczne jest y, przemieszczanie susów pomiędzy tymi stanowiskami, żeby była jakaś wymiana genetyczna. Po prostu jest y, no, bardzo w tej chwili trudno, y, no, w ogóle, y, w zawsze tak, że jak y, łatwiej schronić gatunek póki jest, jak już zniknie, to odtworzyć go jest bardzo y, to trudne. A jak możemy pomagać tym susłom, które y, jeszcze na terytorium Polski są i żyją? No przede wszystkim właśnie chronimy ich siedliska. Susły się doskonale nadają tak tzw. gatunek parasolowy, czyli y, chroniąc susły, chronimy te, te ubogie, ubogie murawy, a na tych ubogich morawach występuje mnóstwo innych gatunków i roślin, i e, gadów, i owadów, i, i, i pajęczaków, e, które są dużo mniej charyzmatyczne, trudno je zauważyć. Czasami jest tylko kilku e, specjalistów w Polsce, którzy są w stanie je rozróżnić. A jak chronimy te siedliska, no to e, na ochronie susów korzystają też e, inne e, zwierzęta. No, dosyć ważne jest, żeby na tych stanowiskach przynajmniej, gdzie te susły są, nie puszczać luzem psów, nie puszczać kotów, które bardzo skutecznie potrafią polować na susły. zwłaszcza no, jak jest trochę wyższa trawa, dlatego właśnie one muszą mieć niską trawę, ponieważ jak żyją w kolonii, to zawsze któryś z stoi słupka i się rozgląda. Gdy zobaczy niebezpieczeństwo, gwiżdża zachowanie podobne jak ich bliscy kuzyni, czyli ślistaki. Ostrzega w ten sposób całą kolonię i wszystkie służby natychmiast z takimi wydeptanymi korytarzami biegną do najbliższej nory, do najbliższego, najbliższego tworu swojej nory i się chowają e, pod ziemię, a tam już w zwłaszcza kamien na kamienistym e, terenie drapieżniki nie są w stanie się do nich. E, dobrać. Czyli jeżeli my zwykli śmiertelnicy, którzy ochroną służb się nie zajmujemy chcemy tym susłom jakoś pomóc, to trzymać swoje zwierzęta na uwięzi. To jest najważniejsze. Tak, w rejonach, w których... można też wesprzeć organizacje e, przyrodnicze, pozarządowe, które się e, praktyczną ochroną tych e, susów e, zajmują. W tej chwili jest okres rozliczania podatków. E, warto po, e, te programy w tej chwili są wspierane przez Unię Europejską i Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. No, na przykład ten program który, konkretnie, który my realizujemy. Z tym, że wszystkie te programy zawsze wymagają tak zwanego wkładu własnego organizacji pozarządowej. E, to jest niewielki niby, ale e, trzeba go uzbierać i każda złotówka wpłacona z 1,5% procenta daje 19 złotych z funduszy y, takich strukturalnych na ochronę przyrody. W związku z tym warto. To jeszcze proszę powiedzieć, jak takiego susła wypatrzeć, jak już znajdziemy się na jakimś takim suchym, ubogim terenie, który wygląda jak miejsce idealne dla susła. To jak takiego susła wypatrzeć, jak mu nie zaszkodzić i jak podejść na tyle blisko, żeby go jednak zobaczyć i żeby nie budzić no, ja jego tak. niepokoju? Warto zawsze mieć ze sobą po prostu lornetkę lub ewentualnie, jak to ktoś jest profesjonalnym albo po bardziej zaangażowanym obserwatorem przyrody, to lunetę na statywie. Takim miejscem, gdzie najłatwiej zobaczyć susły, to jest stanowisko w Kamieniu Śląskim oraz drugie w Głębowicach. Tam można sobie stanąć przy drodze, nie wchodzić na teren łąki, gdzie są susły, bo jak tam wejdziemy, to właśnie Schowają się pod ziemię i, i, i tyle i widział. A one są przyzwyczajone do tego, że na drodze ludzie są i jak są, póki są na drodze, to krzywdy im nie robią. Stąd jak sobie spokojnie staniemy w słoneczny, letni dzień, tylko nie w samo południe, bo gdy jest gorąco, to one też udają się pod podziemie nas siestę, ale przed południem, albo po południu i po prostu lornetką i wypatrujemy. I od czasu do czasu będzie się taki słupek pojawiał gdzieś tam. Doktor Andrzej Kepel, dziękuję bardzo za tę rozmowę. A Państwu dziękuję. dziękuję za dzisiejszą audycję popołudniową. Michał Jędrkowiak, Michał Jakubik, Paweł Turski, Michał Matus. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia.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 A Mariany dostają Powera I kupują taniej na wiosennej wyprzedaży W Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 16 Pro 512 giga Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł Teraz za jedyne 1799 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł Media MediaExpert Znów ten ból Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm -hmm.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 Brać zdrowy sen, ja to wiem Daje nam Walerin sen A, a, a śpisz raz, dwa Bo Valerino to dba Na noc weź Walerin sen żeś ko, zacznij nowy dzień Suplement diety Walerin Sen Ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia uzależnia.